Zrobiłam to już wcześniej. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzecie Wolskiego Radia Niedziela, 5 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi pilot ze strzelonego przez Iran, myśliwca odnaleziony przez amerykańskie siły specjalne. O pół roku przedłużone kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Kierowcom przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Grzeczności za kierownicą. Kierowca, który jest przewidywalny, który jest uprzejmy, to jest również kierowca, który nie zachowuje się potencjalnie agresywnie i ryzykownie. Drugi członek załogi myśliwca F-15 zestrzelonego nad Iranem, odnaleziony przez siły specjalne. Prezydent Donald Trump mówi o jednej z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA. Z Jerozolimy Tomasz Sajewicz.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 Metropolitalne śniadanie wielkanocne bez samotności w Katowicach. Już za godzinę otwarte zostaną bramy Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To już tradycja, że mieszkańcy metropolii wspólnie świętują Wielkanoc. Podczas śniadania będzie uroczysta atmosfera. W tym roku bardzo atrakcyjnie, dlatego że na pewno jest rozbudowany spektakl teatralny. Mamy duży, większy program artystyczny, czyli śpiewy właśnie wielkanocne. O wiele szybciej staramy się, robimy to już teraz z dwóch stron, podajemy posiłki. i Wydaje mi się, że to dało nam super efekt. No i też taka strona, może być estetyczna, przyjmowania gości. Doszliśmy do takiego momentu, że osoby do nas przychodzące uśmiechają się od samego wejścia. Mówi Michał Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Na śniadanie wielkanocne bez samotności może przyjść każdy. Wielki tydzień w Hiszpanii, dziś dobiega końca. Kluczowym wydarzeniem są głośne parady bębniarzy przechodzące przez centra miast. Obchodu łączą religijność z tradycją kulinarną, w tym jedzeniem słodkich torrijas, czyli maczanego w mleku pieczywa smażonego na patelni i serwowanego z miodem. Można je teraz kupić w sklepach. Jutro z kolei w większości regionów normalny dzień pracy relacjonuje z Madrytu Agnieszka Kozłowska-Łysko. W Hiszpanii nie ma tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, malowania pisanek. Hiszpanie nie obchodzą też lanego poniedziałku. Jest natomiast tamborada na Plaza Mayor, która kończy Wielki Tydzień w Madrycie. Domingo de Resurrección, czyli dzisiejsza niedziela, to czas, który spędzą przy wspólnym obiedzie. Mówi ksiądz profesor Piotr Roszak, wykładowca Universidad de Navarra w Pampelunie. To są święta radosne, mimo tego, że trwają właśnie cały tydzień dla nich mentalnie, ale kończą się tym radosnym przeżywaniem potem całego tygodnia paschalnego, więc tego należy sobie życzyć. Zatem Felices Pasquas z Madrytu, Agnieszka Kozłowska-Łyskom, Polskie Radio. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą będą obowiązywać przez kolejne pół roku. Do 1 października właśnie zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie MSWiA. Kontrole będą znów prowadzone na przejściu Park Murzakowski, Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskał, gdzie wcześniej prowadzone były prace remontowe. To przejście ma znaczenie dla ruchu turystycznego, pieszego i rowerowego i wydarzeń transgranicznych na terenie parku. Kontrole na granicach prowadzono z uwagi na poważne zagrożenie nielegalną migracją. Zaczęło obowiązywać w lipcu ubiegłego roku, początkowo na miesiąc. Do tego czasu są przedłużane. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole prowadzone są w około 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Uprzejmość działa lepiej niż klakson. Przypominamy jadącym na świąteczne śniadania. Dziś Międzynarodowy Dzień Grzegorzowy za kierownicą. Psycholog Ewa Odachowska-Rogalska podkreśla, że kierowcy, którzy są dla siebie mili, przeżywają mniej stresu i czują się lepiej w ruchu drogowym. Takie życzliwe zachowanie, takie proste gesty, które służą temu, żeby rozładować napięcie, one nie tylko służą temu, żeby zapobiegać konfliktom, ale także mają bardzo duży potencjał w utrzymaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego że kierowca, który jest przewidywalny, który jest uprzejmy, który jest empatyczny, to jest również kierowca, który.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 Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, miejscami na północy i zachodzie, a po południu też w centrum przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 14 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Coś mi to lekko jak gdyby przypomina, nie? Więc mnie też właśnie. Też pamiętam, ja też pamiętam, tylko zapomniałem.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 od poniedziałku do czwartku o 13.30. Do usłyszeń! Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo Roślin. You cannot slip Just move on up For peace can find Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush not child Shut Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam w audycji poświęconej roślinom i wszelkim dobrom, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, które z królestwa roślin do nas płyną. Proszę zamknąć oczy, jeśli to oczywiście możliwe, i wyobrazić sobie... Że jesteśmy w lesie, pachnie żywicą, pod stopami miękki mech, a gdzieś w oddali słychać dzięcioła albo inne ptaki, brzmi jak luksus, a może jednak jak lekarstwo. Coraz częściej słyszymy, że kontakt z naturą nie jest już tylko przyjemnością, ale realnym wsparciem dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. W niektórych krajach spacery po lesie zaleca się wręcz jako terapię. Czy rzeczywiście drzewa mogą nas leczyć, uleczyć? Czy las wpływa na nasz mózg, odporność, a nawet na poziom stresu? I czy przytulanie się do drzew to tylko romantyczna wizja, a może jednak coś więcej? O tym dziś będzie Królestwo Roślin. W studiu jest z nami profesor Emilia Janeczko z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Badaczka zajmująca się między innymi wpływem lasu na nasze zdrowie, ale też innymi rodzajami dóbr, które z lasu człowiek może sobie brać, prawda? Poza drewnem, no, które jest takim pierwszym skojarzeniem. Z tym, co przede wszystkim z lasu przemysłowo na przykład możemy czerpać. Pani profesor, chce zacząć od takiej opowieści osobistej. Mianowicie osobi opowieści o moim dziadku, który mniej więcej to było w latach 80. kiedy ja byłem bardzo małym chłopcem. I on nad rzeką, na skraju lasu, tam rosło kilka lip, zbudował sobie takie łoże, które wyścielił wysuszonym tatarakiem. I codziennie chodził na takie drzemki do, do tego łoża położonego na skraju lasu. Czy można powiedzieć, że on był takim pionierem lasoterapii? Albo bushcraftu. <śmiech> <śmiech> tego nie wiem tak naprawdę, ale dzisiaj pewnie przy mm, pełnym asortymencie sklepów turystycznych, dostępie do hamaków. Być może pana dziadek wybrałby inne rozwiązanie, które też pozwalałoby być w gruncie rzeczy blisko przyrody. Ale myślę, że to jest kapitalny pomysł, a szczególnie jest to też taka forma aktywności, która może mobilizować młodsze pokolenia. Więc kto wie, może ktoś ze słuchaczy, ze starszych osób wpadnie na podobny pomysł, zaangażuje swojego wnuka i będzie... Dzięki temu ciekawa aktywność w plenerze, a nie przy komputerze i nie przy komórce. Ja do dziś mam w pamięci zapach kwitnących lip, bo tak jak Spenialne. mówię, to łoże było otoczone tam lipami. kilkoma takimi leciwymi yy, lipami yy, i w momencie, kiedy one kwitły, właśnie te pszczółki, które tam tłumnie przylatywały, do dziś właśnie mam w pamięci zapach i, i ten dźwięk. I to jest też niesamowite. Ja jestem chyba z pana pokolenia i rzeczywiście nasze dzieciństwo to był... To było podwórko, to był las, to były pola, to były określone zapachy. W moim przypadku to takie łany rzepaków, których się szukaliśmy. I To są takie wspomnienia z dzieciństwa bardzo przyjemne, ale kiedy obserwuję dzisiaj swoje dzieci, a mam ich czworo, no to widzę, że ich sposób spędzania wolnego czasu jest zupełnie inny od tego mojego i ich kontakt z przyrodą niestety jest dużo, dużo mniej ciekawy niż w naszych czasach. Co Pani w takim razie na to, żebyśmy w dzisiejszej audycji postarali się tak zachęcić różne pokolenia do tego, że warto wychodzić do lasu i że to rzeczywiście może nas wzmocnić. Więc zacznijmy może od takiego ustalenia pojęć, czym w ogóle ta lasoterapia jest. Okej, okay. tylko ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście lasoterapia, bo w obrębie tego obszaru, w którym naukowo eksploruję, to mamy kilka przynajmniej takich pojęć. Jest lasoterapia, o której pan wspomniał i która potocznie się w języku gdzieś tam przewija. Jest drzewo drzewolecznictwo, mamy terapię lasem, mamy kąpiele leśne i od czasu do czasu ktoś mądrze wplata Shinrin-yoku. Te wszystkie pojęcia są bardzo zbliżone do siebie. Pamiętam, kiedy jakiś czas temu otwieraliśmy na SGGW studia podyplomowe terapii lasem, taką dyskusję, jak te studia powinny się nazywać. No i wśród medyków terapia lasem w ogóle nie przychodziła. To dla nich było coś takiego zupełnie irracjonalnego i niezgodnego z literą M tak? przez medycyna. Wśród leśników z kolei kąpiele leśne też mało zrozumienia budziły. Zresztą myślę, że w sporej części społeczeństwa te kąpiele leśne też budzą wątpliwości, Mieliśmy takie sytuacje, kiedy koledzy organizowali kąpiel leśną dla dzieci, wysłali zaproszenie, a potem finalnie do lasu przychodziły dzieci. I przynosiły kąpielówki, także to, to nie o taką kąpiel leśną nam chodzi i nie o taką formę lasoterapii. Tak? Czyli ja bym powiedziała, że tak w, w takich kategoriach rekreacyjnych to lepiej posługiwać się pojęciem kąpieli leśnych, bo ono jest bliższe oryginału. Natomiast jeśli mówimy o pewnej ustrukturyzowanej działalności związanej z leczeniem, z psychologią, z psychiatrią, to pewnie wtedy należałoby raczej mówić o terapii terapii lasem albo terapii leśnej. A tak w ogóle to można uznać, że to jest termin naukowy, czy raczej właśnie popularny? Ja myślę, że można, bo skoro na całym świecie ludzie publikują artykuły naukowe i jednym ze słów kluczowych jest albo kąpiel leśna, albo terapia lasem, to znaczy, że, że tak, że jest to termin naukowy. I, I to nie jest już kwestia tylko materiałów popularyzujących wiedzę, ale właśnie tych artykułów wysoko punktowanych, liczących się w świecie nauki, więc sądzę, że jest to już termin, który ma no, swoje naukowe umocowanie. A czy nie spotyka się Pani nawet u siebie na uczelni, tak? w swojej mm -hmm. alma mater, z takim traktowaniem właśnie troszkę tej lasoterapii, że to jest jakaś ezoteryka dziwna? spotykam się, spotykam się wśród moich kolegów z Instytutu Nauk Leśnych. Myślę, że coraz większe jest zrozumienie, czasami jest zaciekawienie, ale też czasami traktują tą naszą działalność, bo ja nie mówię tylko o sobie, ale o całym zespole ludzi, którzy, którzy tutaj razem ze mną pracują, z pewnym przymrużeniem Oczu. I, I mamy tego świadomość, robimy swoje, idziemy do przodu i, i wiemy, że te nasze badania są ważne, a sposób popularyzacji wiedzy, tak jak dzisiaj tutaj, no też istotny, bo dzięki temu ludzie po prostu y, do nas lgną i pytają i, i próbują y, radzić sobie w tym codziennym życiu pełnym y, różnych stresów i niepewności właśnie chodząc do lasu i odpowiednio z tego lasu korzystając. A czy rzeczywiście jest tak, bo ja wspomniałem o tym, że, że te spacery po lesie w niektórych krajach bywają już teraz, jakby w tym roku, w którym rozmawiamy, przepisywane wręcz na receptę, czy jako zalecenie w profilaktyce zdrowotnej? Czy tak rzeczywiście jest i na ile? na ile, Jak to wygląda w ogóle w praktyce? Właściwie tak, kiedy rozmawiamy o tym, to wydaje się to zabawne, że można przepisać kąpiel leśną albo spacer w lesie na receptę. Ale i, i my, wydaje mi się, że jeszcze w Polsce przez długi czas prawdopodobnie nikt nie odważy się przypisywać tego lasu na receptę w takim oficjalnym obiegu, bo pewnie jest to też niemożliwe. Natomiast tak jak pan powiedział, w wielu krajach już się to dzieje i można w, naprawdę w różnych zakątkach nie tylko Europy, ale świata znaleźć takie miejsca, gdzie lekarze i to nie tylko psychiatrzy, czy psycholodzy, ale również interniści, czy lekarze pierwszego kontaktu przepisują pacjentom takie wyjścia w teren, w plener, nie tylko do lasów, również do parków. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest Park Prescription, czyli taka, taki zapis dotyczący właśnie wizyt w określonym parku. No i to wszystko odbywa się w pewnej procedurze. Wskazywane są rodzaje aktywności, częstotliwość ćwiczeń, oddechy, które odpowiednio muszą być ukierunkowane i wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa. No, poza Stanami na pewno Nowa Zelandia, Japonia, w której przecież cała ta koncepcja kąpieli leśnych narodziła, Korea Południowa, którą też ostatnio wizytowaliśmy, podobna, podobna historia. W tej chwili w Niemczech, Wielka Brytania na przykład, tak? bardzo dużo jest takich form przepisywania ludziom, niekoniecznie pacjentom, ale ludziom, którzy mają jakieś problemy emocjonalne, wyjść w plener, w przestrzeń, w las. Często jest to wiązane na przykład z ornitologią, jest taki dział terapii ornitologicznej, żeby można było posłuchać ptaków i zobaczyć po prostu świat w znacznie, w znacznie wolniejszym tempie. Też ciekawe, że tu wymienione zostały w dużej mierze takie kraje, które mm, kojarzą nam się no, z dość agresywnym rozwojem technologicznym, czy takim szybkim, daleko idącym rozwojem technologicznym. Więc być może tamten kontakt z naturą, powrót do w ogóle kontaktu z naturą jako elementu leczniczego jest jakąś pierwszą potrzebą. Ach. Coś w tym jest, ale ja bym dodała jeszcze kilka przynajmniej innych czynników. Przede wszystkim urbanizacja, która w tamtych krajach jest niebotycznie większa niż u nas w kraju. I oprócz tego też odpowiednia kultura pracy. Tak? To dla nas było sporym zaskoczeniem, kiedy pojechaliśmy na konferencję do Korei. Konferencja rozpoczynała się o godzinie 9, a kończyła o 21, ciągiem referatów. Nie było jakiegoś momentu na przerwę, czyli ta kultura pracy jest zupełnie inna, u nas jest to niewyobrażalne. A to powoduje też całkiem spore przeciążenie ludzkiego organizmu, więc nic dziwnego, że rzeczywiście trwają próby poszukiwania odwrócenia tego negatywnego zjawiska, jakim jest właśnie wypalenie zawodowe czy, czy, czy, czy właśnie ten przestymulowanie różnymi bodźcami, również elektroniką i szukanie kontaktu z przyrodą. To Richard Lowe jakiś czas temu powiedział, że jest taka niezakaźna choroba współczesnych cywilizacji, która nazywa się deficytem natury. I w zasadzie nie wskazał, które kraje na nią cierpią, powiedział to bardzo ogólnie, ale mnie się wydaje, że, że to się odnosi również do takich fragmentów Europy, jak na przykład Polska, jak najbardziej. Że sporo ludzi ma taki dyskomfort i deficyt przyrody. A jak to wygląda w praktyce, takie, tak, gdyby pani miała zbudować jakieś takie zalecenia od strony tej lasoterapii czy, czy terapii lasem. E, na przykład ile czasu trzeba w ogóle w takim lesie spędzić, żeby to jakoś na nas wpłynęło? Czy to zupełnie nie ma aż takiego znaczenia? Liczy się sam już, samo już podjęcie tego kontaktu z przyrodą. Liczę się podjęcie kontaktu z przyrodą. Na przykład w naszych eksperymentach, które prowadzimy, to taki, taki minimalny czas spędzania czasu w lesie, który pokazuje nam jakieś różnice w stanie emocjonalnym osób, to jest 20 minut. Zalecenia mówią o tym, żeby przynajmniej dwie godziny tygodniowo spędzać w lesie, przy czym wyjście jednorazowe nie może być krótsze niż te 20 minut. To jest też bardzo ciekawe pytanie, ponieważ rzeczywiście ktoś może pomyśleć, no zaraz, pójdę na spacer do lasu, czy to już jest kąpiel leśna? Nie do końca, tak? dlatego że w lesie oprócz spacerów realizujemy całe może innych form aktywności i kąpiel leśna na pewno nie jest czymś, co jest związane ze sportem, nie jest jakimś treningiem, nie jest formą spotkania towarzyskiego, czyli możemy iść na spacer z rodziną, ale to wtedy nie jest... Nie jest ten element, o który nam chodzi. Kiedy jest kąpiel leśna? Wtedy, kiedy staramy się po prostu skoncentrować na byciu tak zwanym tu i teraz. Czyli zostawiamy za sobą cały bagaż problemów, obaw o przyszłość, jakichś negatywnych emocji towarzyszących nam z wcześniejszych czasów. I staramy się po prostu skupić na przyrodzie, zwolnić przede wszystkim i zobaczyć rzeczy, które normalnie pewnie byśmy w trakcie tego spaceru pominęli. I bardzo ważna jest tutaj aktywizacja wszystkich zmysłów, którymi człowiek dysponuje. Więc czasami o takich ludziach, którzy, którzy zażywają tej kąpieli, mówi się, że to są te osoby, które przytulają się do drzewa. Mnie się wydaje że to tak nie do końca, dlatego że no, jak jesteśmy w lesie, to też patrzymy, też słuchamy i też dotykamy, więc ten dotyk drzewa, czy to przytulanie się jest formą aktywizacji określonego zmysłu, w tym, w tym momencie zmysłu y, dotyku. Więc chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby wszystko, co się dzieje wokół nas było absolutnie dobrowolne, nikogo do niczego nie przymuszamy y, i człowiek zaczyna po prostu dostrzegać więcej rzeczy y, i inaczej patrzeć na to otoczenie, niż w trakcie jakiejś jazdy rowerem, czy szybkiego marszu, y, czy biegu, czy jakiejś innej aktywności rekreacyjnej podejmowanej w lesie. A co się dzieje z naszym organizmem, kiedy wchodzimy do, do lasu? Czy to jest tak, że jakieś szczególne procesy fizjologiczne są uruchamiane? No, rzeczywiście sporo się dzieje w obrębie organizmu, całego organizmu, bo to jest przecież, to nie możemy oddzielić głowy od, od pozostałej części ciała. Każda forma aktywności rekreacyjnej to są endorfiny, czy biegamy, czy chodzimy. To jest po prostu dostarczanie takich naturalnych wspomagaczy organizmowi. I nasze badania pokazują, że po takich nawet krótkich seriach, czy ekspozycjach na to środowisko leśne, no, następuje pewien balans, jeśli chodzi o emocje. Często jest tak, że obserwujemy wyraźny spadek tych negatywnych emocji połączonych z jakąś dezorientacją, z gniewem, z jakimś zniechęceniem, a pojawiają się emocje pozytywne, czy uczucia pozytywne. Widzimy też, że po tych kąpielach leśnych ludzie są bardziej bardziej witalni. Tak? Jest taka skala też witalności, którą, z której często korzystamy i ona bardzo ładnie się zachowuje po takich ekspozycjach na to środowisko leśne. Więc jest sporo... No, no, Biorąc pod uwagę te testy, można też śmiało powiedzieć, zresztą nie tylko testy nasze, ale całe zaplecze związane z ustaleniami prowadzonymi przez innych badaczy, że taka rekreacja w lesie i kąpiele, one przyczyniają się do redukcji tego codziennego stresu. Więc stres to jest też hormon kortyzolu, tak? więc tutaj kortyzol spada nam w wyniku właśnie pobytu w tym przyjaznym dla człowieka naturalnym środowisku, jakim jest las. Słuchałem wywiadu z panią profesor, gdzie dość dużo opowiadała pani o fitocydach. Mhm. Fitocydach, czyli no, rozumiem jakichś substancjach emitowanych przez drzewa, przez las. Dobrze to rozumiem? Jakby, czy, czym są właściwie te fitocydy? Fitoncydy. Fitoncydy to są substancje lotne, które emitują nie tylko drzewa, w ogóle rośliny. Mhm. Nie wszystkie, to prawda, ale spora grupa takich roślin u nas w kraju jest. Szacuje się, że to jest jakieś 80 różnych gatunków roślin i w skład takiego, takich witoncydów wchodzą olejki eteryczny i terpeny w dużej mierze. Jest tam jeszcze całe mnóstwo innych substancji, które są ważne, ponieważ w ogóle fitoncydy powodują, że środowisko się oczyszcza, że jest wolne od bakterii, od wirusów, czyli wspiera nasz układ immunologiczny, układ odpornościowy. I przykładem takich gatunków roślin i drzew i, i roślin zielnych, które, które produkują te fitoncydy, to są na przykład drzewa iglaste. I rzeczywiście tutaj jeden hektar takiego lasu tego, wtedy, kiedy mamy dobre warunki pogodowe, czyli jest słońce i te fitoncydy są uwalniane przy właśnie takim ciepłym dniu, no to, to jest, jest ich znacznie więcej niż w lesie liściastym. A więc na pewno sosna, na pewno świerk, na pewno jodła, do tego dochodzi też brzoza, czeremcha na przykład, z roślin takich popularnych, nawet nie tych, które występują w lesie, ale czosnek, cebula, szałwia, tymianek, zwykła pelargonia, z którą za chwilę będziemy gdzieś tam na swoich balkonach lokowali. To też jest ta roślina, która daje nam fitoncydy, która pozwala nam lepiej oddychać i która po prostu no, powoduje, że, że nasze życie jest dzięki temu bogatsze, ale też, że żyjemy zdrowiej. Czyli nawet taka pelargonia zwana popularnie anginką, która tak pojawia się na naszych tak parapetach, już też może mieć na nas jakiś pozytywny wpływ i ona zawiera rozumiem te fitoncydy. Ona produkuje. Tak? Y y y produkuje produkuje. Y y y fitoncydy, czyli to pocieranie listków, bo ona aż prosi się czasami o to, tak. żeby ją tak potrzeć, i tak, żeby i ona. jeśli płatki kwiatów albo liście, to od razu się zorientujemy, że to jest jednak liść, tak? że liść ma inny zapach i to liść wydziela te fitoncydy, a nie tyle, nie tyle kwiat. No. Czyli to ma znaczenie, nawet do jakiego lasu pójdziemy? Pewnie, że ma. Ale to nie tylko w kategoriach lasu iglastego, mieszanego czy liściastego, bo rzeczywiście na początku naszej audycji powiedział pan, że y, mówimy, mówić będziemy o drzewach, o lesie, ale las to nie są tylko drzewa. Tak? Pamiętajmy, że las to jest cały układ, cały ekosystem, w którym oprócz drzewostanów mamy też enklawy tak zwane nieleśne, czyli są zbiorniki wodne, są bagna, są jakieś wydmy, y, czasami nieporośnięte lasem i y, kompozycja tych składników to to już jest takie przejście z lasu do krajobrazu. I jest nawet takie pojęcie, które zostało wprowadzone w latach 90. ubiegłego wieku, które nazywa się krajobraz regeneracyjny. Czyli my w naszych badaniach też szukamy tych cech krajobrazu leśnego, które mają większą, może nie tyle wartość, ale rzeczywiście wyraźnie mocniej wpływają na człowieka i przyczyniają się do redukcji tego stresu i negatywnych, negatywnych emocji. Posłuchajmy teraz muzyki i wrócimy do rozmowy i podejmiemy wtedy temat to pojęcie, które już tutaj się pojawiło, które brzmi skomplikowanie shinrin yoku. Cóż to takiego są te kąpiele leśne i dlaczego to Japończycy tak zwariowali na tym punkcie. Zdaje się, że mniej więcej w latach osiemdziesiątych. Hold my breath Down to 30 ever since you left Don't feel worthy under house arrest Dishes dirty, couldn't stay home Stay home hey. Too much pain in my pleasure With an eighth in my purse Well, you know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 Like a horn stealing for the prey, like a night. Czerwia, raconterai la mort. Tu te prends pour qui. Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre Joël et sa bavie. on regarde sur ses frais sur les murs des photos, sans regret sans mélo la porte est claquée Joël est barré Tynuujemy rozmowę z profesor Emilią Janeczko z Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie. No i cały czas jakoś staramy się pogłębiać ten temat kąpieli leśnych, ich skuteczności, mitów narosłych wobec, wobec tego zjawiska. Pani profesor przywołała już w, we w swojej wcześniejszej wypowiedzi Shinrin-yoku, czyli japońską tradycję związaną z lasoterapią. Cóż takiego się kryje pod tym dziwnym pojęciem? Zgłębiamy temat, czyli też zanurzamy się w las i Shinrin-yoku dokładnie oznacza po prostu kąpiel, zanurzenie w lesie. I ta koncepcja, tak jak pan pewnie wcześniej powiedział, pojawiła się gdzieś w latach 80. ubiegłego wieku. Właściwie to 82 rok na wyspie Jakushima profesor Miyazaki prowadził takie badania, które pokazały mu, że las bardzo mocno oddziaływuje na człowieka. I na tyle te jego wyniki wydawały się wartościowe, że spróbował postarać się o dofinansowanie do badań ze strony japońskiego rządu. Otrzymał potężne środki i dzięki temu bardzo mocno wszedł w badania na temat lasu i jego interakcji, i jego wpływu na człowieka. A w późniejszym okresie, w 2000 bodaj pierwszym roku, powstała taka japońska szkoła medycyny leśnej. I właśnie Japończycy od początku nie z leśnictwem, a z medycyną łączyli te kąpiele leśne. I dzisiaj na czele tego stowarzyszenia, tej szkoły, stoi człowiek, który nazywa się dr Queen Lee. I to jest niesamowicie barwna postać, człowiek, który napisał książkę, pierwszą książkę o kąpielach leśnych, która została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, również na język polski. I ostatnio był też gościem honorowym na konferencji niedaleko Ożywca. Konferencję organizowało Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i terapii, terapii lasem. I wkraczamy tutaj w teren Badań, mm -hmm. czyli rozumiem no też jakiegoś poszukiwania no tego szkiełka joka, prawda, które pokazywałoby mm, jakieś dane dotyczące tego wpływu lasu, kąpieli leśnych na zdrowie człowieka. E, czy da się to zmierzyć? No bo rozumiem też w swojej codziennej pracy, o czym trochę pani wspomniała, też się pani zmaga z tym, jak nie wyjść na hobbystkę, jak nie wyjść na osobę, która coś sobie wyobraża i próbuje innych do tego przekonać, tylko jednak szukać jakichś dowodów, że to naprawdę yy, może mieć realny wpływ? to. Tak, chociaż ja wcale nie uciekam od tej hobbystki, bo wydaje mi się, że jeśli człowiek ma w sobie jakąś pasję, to z jeszcze większą chęcią próbuje dane zjawisko eksplorować. E, I... Y mm dla mnie ciekawe, ciekawe jest takie przejście od momentu, kiedy rozpoczęłam swoją pracę na uczelni, ponieważ mi zawsze były z racji wykształcenia, ponieważ jestem architektem krajobrazu, bardzo, bardzo mocno mnie interesowały te wątki dotyczące krajobrazu, estetyki krajobrazu, ale one nigdy nie mogły się przebić przez tą twardą naukę, no bo cóż to taka estetyka, o pięknie się nie dyskutuje, ludzie mogą różnie różne zjawiska postrzegać. I w którymś momencie to było dla mnie właśnie takim odkryciem wewnętrznym, że są testy, że można korzystać z testów psychologicznych, które dają mi realne wyniki Konkretne obliczenia, konkretną statystykę i tutaj czarno na białym wychodzi, czy dany typ krajobrazu, czy dana przestrzeń, czy dany element wpływa na tego człowieka, czy nie. Można różnymi metodami obiektywnie dzisiaj już zmierzyć ten wpływ lasu na zdrowie człowieka. Myślę, że gdybyśmy mieli jakiś duży grant i, i pewnie mocne porozumienie z medykami, to być jak może... Jak w latach 80. Albo jak dzisiaj Litwini, to moglibyśmy pójść w stronę badań z udziałem kortyzolu albo może elektroencefalogramu, a może jeszcze jakichś innych skomplikowanych procedur badawczych. Natomiast e, póki co e, cała nasza praca w Instytucie Nauk Leśnych opiera się na zaplanowaniu, bardzo szczegółowym zaplanowaniu procedury eksperymentów, i przeprowadzenia ich głównie w terenie. Chociaż ostatnimi czasy też przechodzimy do takich warunków laboratoryjnych i próbujemy ustalić na ile są różnice pomiędzy tym, co człowiek widzi, obserwuje, doświadcza w przestrzeni w porównaniu z tym, co dajemy mu na komputerze. Dlatego, że też widzimy, że jest całkiem duża grupa ludzi, która jest kompletnie odcięta od świata przyrody i będzie odcięta. I to są osoby, które są chore, obłożnie często chore. To są osoby, które mają problemy z poruszaniem się. To są też pensjonariusze więzień, tak? czy jakieś inne osoby osadzone. I pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać przyrodę, zapewniając im ten codzienny kontakt właśnie z obrazem czy dźwiękiem, jest dla nas niesamowicie, niesamowicie cenne. Takie pierwsze badania, które prowadziliśmy tutaj na na terenie lasów miejskich Warszawy polegały w ogóle na określeniu czym jest jaki powinien być ten kontakt z przyrodą. Co to znaczy kontakt z przyrodą? I to były takie badania, w których wykorzystywaliśmy na przykład zwykłą książkę, czyli prosiliśmy ludzi, żeby siedzieli w lesie przez 20 minut czytając po prostu tą książkę, a druga grupa w tym czasie obserwowała las wszystkimi możlii, możliwymi zmysłami. Dochodzimy do wniosku, że wejście w las, właśnie ta kąpiel leśna, takie zanurzenie się w przyrodę, daje niesamowicie i nieporównywalnie więcej korzyści, aniżeli jakakolwiek inna aktywność, czy szydełkowanie, nie wiem, robienie czegoś manualnie, czy, czy na przykład czytanie tej książki. Tak. A późniejsze, no to właśnie kwestia porównania lasu do zieleni miejskiej, do parków, do jakichś ulic, do charakteru tych ulic. Szukanie cech krajobrazu, które mogłyby być pomocne na przykład w leczeniu, czy, czy w wspieraniu zdrowia psychicznego, w zapewnieniu lepszego samopoczucia. Tak? Które cechy tej przestrzeni są, powinny być dedykowane dla osób z obniżonym nastrojem, a które mogłyby być wykorzystywane przy leczeniu nadpobudliwości, ADHD być może kiedyś docelowo. No, to są bardzo ciekawe wątki. Wydaje się, że przyroda może nam zaoferować bardzo dużo, dużo więcej niż w tej chwili jesteśmy w stanie przewidzieć. A czy... Moja intuicja podpowiada mi, że w, my w Polsce też być może nie jesteśmy aż tak w złym punkcie, bo jak to powiedzi powiedział profesor Łukasz Łuczaj, jesteśmy społeczeństwem mykofilnym. E, lubimy chodzić na grzyby, więc e, czy te kąpiele leśne w Polsce, one jakoś same z siebie po prostu też nie są dość popularne, szczególnie jesienią? Mm. Trudno mi odpowiedzieć tak wprost na to pytanie. Na pewno i to wynika z naszych badań, ten aspekt jesienny jest szczególnie wart uwagi, dlatego że w okresie jesiennym u nas mamy zupełnie obniżony nastrój i im bliżej zimy, im mniej słońca, tym po prostu ludzie czują się coraz gorzej, więc tutaj... To eksplorowanie i szukanie cech krajobrazu leśnego, który mógłby wspierać to samopoczucie ma bardzo duże znaczenie. Czy forma aktywności pod tytułem pójście na grzyby jest w ogóle rekreacją? To jest też pytanie dyskusyjne, tak? bo jednak celem rekreacji nie jest uzyskanie jakichś korzyści utylitarnych, a kiedy idziemy do lasu, zbieramy koszyk, dwa, bagażnik etc. tych grzybów, to jednak uzyskujemy jakąś wartość, no może nie wprost materialną, ale no ale te fitoncydy na nas oddziałują. Fitoncydy na nas oddziałują, ale nasze, nasze emocje koncentrują się po prostu na jednym, na, na jednym komponencie tego środowiska. Tak? Na poszukiwaniu grzybów. Idziemy z tą głową spuszczoną i cały czas widzimy tylko ściółkę i nic ponadto. I nie wiem, czy dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby nasłuchiwać ptaków albo obserwować coś, co znajduje się w dalszej perspektywie. No. Trudno mi Czyli naprawdę powiedzieć na taki to wstęp pytanie. do Myślę, kąpieli tak. Myślę, leśnej tak. niż sama kąpiel leśna. A gdyby pani na koniec miała dać y, słuchającym nas y, osobom jakąś jedną prostą radę, jak korzystać z lasu, żeby to rzeczywiście było takie jak najbardziej, jak najlepiej wpływające na nasze zdrowie, y, to, to co by to było? Y może nie potrafię wskazać tak ad hoc jednej rady, ale uważam, że do każdej aktywności trzeba się odpowiednio przygotować i y, idąc do lasu też należy mieć świadomość, gdzie jesteśmy, y, żeby się nie zgubić, żeby być odpowiednio... Y, ubranym, Żeby mieć cały czas taki komfort termiczny, który no, powoduje, że możemy czerpać garściami z tego środowiska. I jeżeli już idziemy, to zostawmy przed lasem, zostawmy na brzegu tego lasu, na wejściu do lasu cały ten bagaż negatywnych emocji, które nam towarzyszy, obaw, stresów, problemów i spróbujmy się delektować tym tak zwanym tu i teraz, tak? To jest myślę, że kluczowe, żeby poczuć, że się jest w danym miejscu, w danym czasie i że to jest właśnie ten moment i ten czas i dzięki temu poczujemy się na pewno lepiej. Moją i Państwa gościnią była profesor Emilia Janeczko. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję, z Instytutu Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. I oczywiście myślę, oboje tutaj z Panią Profesor zachęcamy Państwa serdecznie, jeżeli tylko macie taką możliwość, wybierzcie się dziś do lasu, bo może, tak jak mam nadzieję tutaj przekonaliśmy do tego, być to najlepsza inwestycja w nasze zdrowie, w dobre samopoczucie. Ja na pewno to zrobię i dzisiaj jeszcze na taki spacer się wybiorę. Jeśli nie dzisiaj, to na pewno w najbliższy weekend. Dokładnie. E, więc, więc bardzo do tego zachęcam. Przypominam, że podcasty Królestwa Roślin są możliwe do znalezienia na stronie Trójki i na stronach Polskiego Radia, również na Spotify, więc zachęcam do wracania do poprzednich odcinków. Wydawcą audycji był Michał Margański. Do usłyszenia za dwa tygodnie.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 Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Good day sunshine, good day sunshine, good day sunshine. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good, in a special way. Sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.